Uprzedzam, powiedziała pani Gabryś, nikogo mi tu nie wpuszczać, nie otwierać klatek i terrariów, nie drażnić papuk, nie karmić Anity, jest na ścisłej diecie, nie pokazywać lusterka Kubusiowi, on tego nie lubi, nie podskubywać go, żadnych piórek na pamiątkę, w ogóle żadnych zabaw ze zwierzętami. — Mam przykre doświadczenia pod tym względem. W zeszłym roku chłopcy z szóstej wyrwali Kubusiowi prawie wszystkie pióra z ogona, a dziewczęta wypuściły szczurzyce Dolores z dwunastką malutkich szczurzątek na korytarz. — Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. — Wpatrywała się w nas surowo. — Niech pani będzie spokojna — powiedział Syfon. — To nie nasz styl. My główkujemy na trochę wyższym poziomie. Nie bardzo wierzę, jakoś źle wam z oczu patrzy Na wszelki wypadek zapiszę wasze nazwiska Ty się nazywasz Ciuruś, przyjrzała mi się uważnie Poznaję cię, to ty nauczyłeś tę biedną papugę brzydkich słów Zrobiła nam wielki wstyd podczas ostatniej wizytacji Kiedy zaczęła bluzgać przy panu kuratorze – To nie ja. Pani mnie z kimś pomyliła. – zaczerwieniłem się, bo prawda była taka, że choć Anita miała wielu nauczycieli, to przecież nie chwaląc się, ja niewątpliwie byłem najznakomitszym z nich. – Uważaj na ciurusia, będzie cię prowokował – zwróciła się do Syfona. – To mały szatan, uprzedzam. Bądź odporny na jego potrzepty. E, zaraz, jak ty się właściwie nazywasz? Ty chyba jesteś nowy. — Nazywam się Dezyderiusz Pokiełbas. Proszę nam nie mówić dzidek. — Wyglądasz na mądrzejszego od ciurusia dzitku. Zostawiam więc zwierzęta pod twoją opieką. Będziesz za nie odpowiedzialny. — Tak, proszę pani. — Pamiętaj, to nasza duma. Żadna szkoła w dzielnicy nie ma takiego zoologu. To nasz najcenniejszy nabytek. I najbardziej kłopotliwy, dodałem w duchu, nie mówiąc już o tym, że jego utrzymanie sporo kosztowało komitet rodzicielski, przeciw czemu raz po raz ktoś się buntował, lecz trudno byłoby pozbyć się tej osobliwej menażerii, tak jak trudno było jej kiedyś nie przyjąć. Stanowiła ona dar byłego ucznia szkoły pułkownika Witolda Zajadło, świetnego niegdyś myśliwego, który miał na sumieniu kilkaset sztuk grubszej zwierzyny, nie licząc zajęcy i ptactwa. Usyłku życia w sposób niepojęty, prawdopodobnie pod wpływem filozofii jogi, z zabójcy zwierząt i zjadacza ich mięsa przeobraził się w stuprocentowego Jarosza i zagorzałego obrońcę wszelkich form życia. Nie mogąc znieść widoku swoich wspaniałych trofeów myśliwskich, przekazał je muzeum w zamku w Melsztynie, a żywe okazy zwierząt podarował naszej szkole. Nie była to menażeria liczna ani zbyt egzotyczna, oczywiście żadnych lwów, tygrysów, słoni i żyraf, a ironiczna nazwa Arka Noego, jaką jej nadali złośliwcy, nie pasowała tu zupełnie. Znakomitą większość stanowiły tu pospolite swojskie zwierzątka od królików i chomików do jaszczurek i jeży przygarnięte, wykupione od handlarzy, wyrwane z rągoprawców, uratowane od niechybnej śmierci jak orzeł bielik z przestrzelonym skrzydłem, kulawy bocie wałek czy oślepiony gawron pawełek. Ale znajdowało się w tej sali także parę niezwykłych i parę specjalnych okazów Dwie piękne, kolorowe papugi z melanezji Kubuś, Janita, pięć białych szczurów Trzy ponadmetrowe młode pytony, pięć nietoperzy I ulubienica wszystkich, małpka, kapucynka, lolita Szybciej, szybciej, nie namyślaj się, ciuruś Pani Gabryś pchnęła mnie w otwarte drzwi drugiej pracowni Weszliśmy z ponurymi minami skazańców i nosami spuszczonymi na kwintę, zdegustowani zakazami zgorzkniałej przyrodniczki i jej zupełnym brakiem zaufania do nas. Przywitał nas przeraźliwy wrzask Kubusia. Złodzieje, szubrawcy, głupie szczyle, smarkacze, kretyni, śmierdzące, bahory. zamknij się ty podskubany czubku. Próbowałem go uciszyć, ale nic nie pomogło. Darł się dalej i uszy dosłownie pękały. A co dopiero się wyrabia, gdy do Kubusia dołączy Anita? Biedna pani Gabryś, pomyślałem, musi tego wysłuchiwać co dzień. I jej rozgoryczenie stało się dla mnie całkiem zrozumiałe. Zaraz, zreflektowałem się nagle. To dziwne, że nie słychać Anity. Zwykle drze się od Kubusia dwa razy głośniej, a pięć razy mniej parlamentarnie i obelżywiej. Co się stało? Z niepokojem podbiegłem do zawieszonej w głębi pracowni klatki i stanąłem jak wryty. Była pusta. Bąbel, coś nie tak? Zapytał Syfon. Patrz, znowu będzie na nas. Nie ma Anity. Anity? No, tej papugi, na którą mieliśmy uważać. Uciekła. Raczej została ukradziona, mruknął po chwili Syfon, rozglądając się dookoła. Po czym sądzisz? Wskazał na okno. Za nie mówiłem. Było uchylone. Na parapecie zauważyłem odciśnięty ślad. Wyraźna rzeźba podeszwy sportowego obuwia. Mały, raczej chłopięcy rozmiar. Taki sam ślad jest na podłodze, powiedział Syfon. Ktoś tu dostał się przez okno od strony ogródka szkolnego i to zupełnie niedawno, tuż przed naszym przyjściem. Skąd wiesz? Spójrz na tę pustą klatkę. Jeszcze się kołyszę, wykrzyknąłem No właśnie A ten złodziej był niedużego wzrostu Żeby sięgnąć do klatki, przystawił sobie taboret Ubrany jest chyba w czerwony sweter To też potrafiłeś odkryć? Tutaj obok są półki z jakimiś pustymi pudłami z tektury A z jednej półki sterczy gwóźdź Na tym gwoździu jest czerwona nitka, dosyć gruba Widzisz ją? Tak, zdjąłem ją i obejrzałem Masz rację, to jest wełniana włóczka Sprawca musiał sięgać po jedno z tych pudeł i nadział się na gwóźdź. Ale, ale po co mu było pudło? To proste, żeby schować tam papugę. O Boże, jęknąłem, to będzie heca stulecia i większe mycie głowy. Oni gotowi nam przyczepić i te kradzież. Jak udowodnić, że to nie my? Kto nam uwierzy? Pani Gabryś na pewno nie. Ona jest uprzedzona do mnie. Ona mi to na pewno przyczepi. Nie jęcz, skrzywił się syfon. Po pierwsze, jeśli się na kimś skrupi, to na mnie. Wiesz, jaki magnificencja ma do mnie stosunek. A po drugie, za wcześnie na lamenty. Do góry czułko, Bąbel. Nie będzie tak źle. Złapiemy złodzieja. Powiem ci coś zabawnego. On jeszcze tu jest. Tu? W menażerii? Zdębiałem. Nie inaczej. Drzwi były zamknięte na dwa klucze. Mógł uciec tylko przez okno, tą drogą, którą przylazł. Ale okna są tu bardzo wysoko, prawie dwa metry od podłogi, a on jest mały. To już wiemy. Byłoby mu bardzo trudno wdrapać się na parapet. Musiałby sobie przystawić krzesło lub taboret, pod oknem nie ma krzesła, ani taboretu. Więc z tego jeden wniosek. Nie uciekł, wciąż jest tu jeszcze. Ale gdzie? Może w tych pustych skrzyniach... Może w którejś z tych szaf, a może pod stosem tych plansz, albo za kotarami przy oknach, a albo tam, wskazałem na ponury rząd szkieletów zwierząt i dwa szkielety ludzkie, wszystkie w czarnych, obszernych pokrowcach. Mógł się tam zmieścić razem z papugą w pudełku. Z łatwością, powiedział Syfon. Jednego tylko nie rozumiem. Czemu ona nie skrzeczy? Dlaczego tak cicho siedzi? Boże, a jeśli już nie żyje, drań mógł ją od razu udusić. – Nie sądzę – odparł Syfon. Raczej uśpił ją przed schwytaniem. Dał jej coś na sen. Bardzo łatwo domieszać taki specyfik do pokarmu. – No, to, to na co jeszcze czekamy? – wykrzyknąłem podniecony. – Czas skończyć zabawę. Szukajmy łebka. – Zaczekaj. – Ja sam go znajdę, a ty lepiej smaruj szybko po panią Gabryś – powiedział Syfon. – Trzeba sprowadzić ją tu jak najprędzej, żeby nie było na nas i żeby nikt nam nic nie przylepił. Ona będzie świadkiem. Musi być przy nakryciu złodzieja. A najlepiej by było, żeby sama odebrała mu papugę. Dobra, lecę. Wybiegłem z menażerii. Właśnie w sali gimnastycznej kończyło się spotkanie z bandosem. Gromkimi oklaskami żegnano występ wybitnego aktora. Rozglądałem się za panią Gabryś, w towarzystwie Magnificencji i pani Olkuszowej asystowała wciąż artyście, który właśnie zaczął rozdawać autografy, oblężony przez zbity tłum wielbicieli i wielbicielek. Tych było trzy razy więcej. Próbowałem przebić się do stołu, ale okazało się to niemożliwe. Nie chciano mnie przepuścić. Na próżno tłumaczyłem, że ktoś ukradł Anitę i muszę zameldować o tym pani Gabryś. Nikt nie brał poważnie tego, co mówiłem. Wszyscy podejrzewali, ba, byli święcie przekonani, że to moja nowa zgrywa, perfidny, ciurusiowy trik, by zdobyć autograf bez kolejki. Albo też, co jeszcze gorsze, moja złośliwa, dywersyjna machinacja, mająca na celu popsucie radosnego nastroju tej kulturalnej fety.